w podcaście numer 24. Siedzimy sobie tutaj przyjemnie, jajka pomalowane, coś w zasadzie, pachnie szynka. Tutaj Filip kręci chrzan i co jeszcze ciekawego, no i generalnie zajączki kicają nam tutaj między, między talerzami. No i zapraszamy, zapraszamy serdecznie. Witamy, witamy. Święta, święta idą. Teraz drugie święta, święta dobrego nastroju świątecznego, czyli zajączki są pomalowane. U nas prawdzie nie było na wyspie zajączka, dlatego nasz Szczepan został uroczyście pomalowany. I na te dni zajączka jest, kota będzie zajączek. Proszę bardzo, Szczepan. O, coś się Szczepan dzisiaj obraził. Jeszcze sekundka. O, już chyba, już, chyba już nas lubi. Już nas lubi. Słuchajcie, Szczepan dzisiaj jest naszym króliczkiem, czyli pierwszy podcastowy kot w polskim podcaście. Serdecznie witamy dzisiaj. Można by powiedzieć podstawowy skład podcastu czyli zespół 2 plus 1 dwóch przystojnych i jedna atrakcyjna czyli serdecznie witamy przedświątecznie kwietniowo, jajkowo zajączkowo i bardzo sympatycznie Arek tutaj do Arka przyjechali jak mówił w podcaście przed ostatnim rodzice cztery tygodnie na walizkach wytrzymali wyglądają całkiem całkiem tata jest bardzo miły, mama bardzo sympatyczna i mamy świeżutką szyneczkę z Polski mamy jajeczka ładne takie pokororowane i zajączek nasz szczepan który o właśnie zajączek szczepan który nam tutaj ciągle nie daje spokoju i cóż dzisiaj będzie dzisiaj jest kiełbasa. o jest biała kiełbasa, jest chrzan już prawie ukręciłem I co jeszcze mamy na stole mamy jeszcze Białobarszcz. Mamy jeszcze kopę ciasta, mamy babkę wielkanocną. Mamy zająca, tutaj dzieci biegają wszystkie pokolorowane pisankami. Tak więc święta pełną parą wielkanocne. 2006 start. Przez okno widzę ja. Zither Czyli lecimy dalej. Serdecznie witamy po przerwie. Arek, tutaj drogą konstrukcji, jak wspomniałem wcześniej, spożywa kolejny kawałek białej kiełbasy. Czyli wielkanocne święta za kilka dni u nas, u nich w zasadzie. Bo ja wyjeżdżam do kraju na... nie wiem na jak długo. Nie, dziękuję. Kiełbasy. Teraz mówię, Arek nie częstuje kiełbasą. Niestety nie mogę spożywać kiełbasy w trakcie mojej prelekcji. Zatem ja wyjeżdżam. Zapewne kiedy Państwo będą słuchać ten podcast, ja już będę siedział w moim poznaniu i, i, i gdzieś rodzinnie święta spędzał. A tutaj Arek oraz Zuza są tutaj, no mówi mi, żebym mówił krócej, yy, no będą tutaj siedzieć. Mówiąc tak szczerze, osobiście, całkiem poważnie, święta wielkanocne są dla mnie bardziej radośniejsze, bo zazwyczaj na święta te główniejsze, czyli Bożu Narodzeniowe, i jakoś tak tracę, nie wiem, zapał do życia i jakoś mi przygnębiają te święta i te, te, to wszystko, jak to się mówi, ta, ta komercja ogromna. A tutaj, no tutaj jakoś na te wielkanocne święta tego nie czuję. Tak. I ta wiosna, i te dafodilsy, co kwitną, i trawa zielona, jakoś tak, to wszystko inaczej wygląda. Ale będziemy dzisiaj rozmawiać właśnie o świętach wielkanocnych i o tym, co się ze świątami wiąże nierozerwalnie, czyli samotność. Samotność. Naprawdę, to tak. Przyznajmy się, przyznajmy się szczerze, że święta są fajne, jak spędzamy je w towarzystwie najbliższych. Ale wielu z nas, szczególnie tutaj właśnie w Irlandii, na wygnaniu, można tak powiedzieć, dobrowolnym albo z konieczności, spędza święta samotnie. Dlatego Arek parę dni temu przesłał mi smsa o takiej treści. Hejo! Jestem za spotkaniem w niedzielę, tak koło południa. Może zaproponuję temat Samotność z wyboru czy z Co Wy na to? Zatem Samotność z wyboru czy z To dzisiaj nas czeka. Zapraszamy. Z nadzieją przyjaźnie się Odniosę To podcast, nie tylko dla orłów. Spin 103.8. Breakfast Express. Nie tylko dla orłów. How you? charakter, Mamy do czynienia z niezwykłym zjawiskiem. Nie tylko dla orłów. First, best and always Dzień Dobry dziew nazywam się Hubert Rów płuc i przewodu pokarmowy. <zysklaramy> samotny. Marcowy kot potrafi być samotny. Dzisiaj może będzie trochę inaczej niż ostatnio. Na pewno nie po angielsku. Może będzie inaczej niż ostatnimi razy. Może to nasz, nasz taki pierwszy podcast poważniejszy o życiu, a nie ciągle wygupy i wygupy i, i, i różne śmieszne rzeczy. Aczkolwiek jadąc do Arka zastanawialiśmy się z ZUSką, czy, czy ktoś będzie słuchał podcastów czasem takich Marudzących, albo o ludziach, którzy, którzy jakby to powiedzieć, zyska. Ale wiesz, co mi się wydaje, że właśnie będą słuchać, bo wiele osób może się utożsamiać z tym, co my powiemy i powie sobie, no tak, my też tak mamy i yy, to nie jest tak, że my tutaj będziemy wręczać jakoś, mam nadzieję. No tak, no tak, ale. Z drugiej strony myślę, że ludzie, tak jak też rozmawialiśmy wcześniej, że ludzie raczej nie lubią słuchać ludzi, którzy są jacyś, jacyś zdołowani. A, znaczy my nie jesteśmy zdołowani, ale nie lubią słuchać ludzi, którzy którzy są jacyś tacy właśnie depresyjnie nastawieni do świata albo, albo ludzie przełączą takim, w takiej zazwyczaj sytuacji na inną stację, a w tym wypadku na inny podcast, ale, ale dzisiaj ryzykujemy. Dużo ryzykujemy, ale mam nadzieję, że to Państwa zainteresuje. Zyska tutaj krzywi się i przez to rozumiem z pieprza i gościu. Jedziemy, robimy swoje. Nie, nie, to było skrzywienie, że nie zgadzam się, bo, no, ale no, znaczy ja myślę, że, że to nie, nie, że tam depresyjnie, czy niedepresyjnie, no po prostu każdy ma gorszy dzień czasem i to nie znaczy, że my mamy dzisiaj gorsze, ale będziemy no. rozmawiać o, o gorszych dniach dzisiaj. No i właśnie dlatego myślę, że, że to nie znaczy, że, że będziemy jacyś nudni, czy, czy nie do słuchania. Co myślisz, Arku? Pewnie, pewnie Słuchajcie, Trzeba iść do przodu, trzeba się rozwijać, a przy jest taki temat troszkę inny niż, niż normalnie. A skąd się wziął taki temat? temat? Temat powstał nam w głowach po tym, jak się pojawił na horyzoncie internetowego podcastu polskiego y trzy nowe podcasty na platformie podcasting.com.pl. Tam jest, tam są trzy podcasty i właśnie jednym z tych podcastów, który prowadzą trzy przemi nie, dwie, dwie przemiłe dziewczyny, które są w tej chwili w Szkocji, i ten podcast się nazywa Kirki Alone, czyli skądś tam się wzięła ta nazwa. Tam y, oczywiście osoby zainteresowane zapraszamy do, po dokładną i, y, definicję tego, tego słowa. A w tym momencie mniej więcej w skrócie chodzi o to, czyli samotność z wyboru, tak? Czyli po prostu to, że ktoś decyduje się być samotny i nie łączy się z kimś, bo tak chce i tak mu jest dobrze. Troszeczkę tutaj wcześniej powiedziałem samotność w takim czy psuło pejoratywne, to znaczy to Neg negatywnie, negatywnie, tak właśnie tak tutaj zaintonowałem ten nasz temat, że samotność musi być smutna i samotna i fatalna. A ja to wcale nieprawda. Wcale nieprawda. już tutaj nam wspomniał przed podcastem, zrobiliśmy taki mały e, storyboard, o czym, bo zawsze tak robimy mały storyboard, taki o czym będziemy rozmawiać, bo niby to się wydaje, że jest wszystko taka spontana, ale wcale nie. My tutaj jesteśmy w pełni profesjonalni, w pełni przygotowani, zawsze gotowi, po prostu... Nie tylko dla orów, znaczy, znaczy profesjonalność. Zatem samotność wyboru nie musi być samotnością taką uciążliwą. Po prostu nie mam ochoty na, na z tobą gadać. I jest mi dobrze. Lubię przebywać z ludźmi, którzy są mili, sympatyczni, inteligentni i tacy przystojni jak ja. Dlatego często patrzę w lustro. No właśnie. Ja jeszcze tylko chciałam powiedzieć, tak mi się teraz na, nasunęło, że też jest różnica między byciem samotnym, a byciem samym, bo jeżeli ktoś jest samotny, to znaczy nie ma pary, to wcale nie znaczy, że, że jest sam na świecie, bo ma jeszcze przyjaciół, ma jeszcze nie wiem, znajomych i tak dalej, psa, kota, szczepana. Tak, czy, czy Arek jest naszym przyjacielem? Arku, czy jesteś naszym przyjacielem? To oczywiście, wszyscy, wszyscy jesteśmy jedną wielką rodziną i, I nawet jeżeli ktoś ma. Euro. Jeżeli ktoś ma nawet inne poglądy niż te, które się przy, przyjmuje za pospolite, to oczywiście, oczywiście wszyscy się kochamy, jak bracia i siostry. Tak, pijemy razem herbatę i pożyczamy sobie ciastka. I ziółka. Na energię. I ziółka. Niektórzy na energię piją. Ale żeby nie, nie odbiegać od tematu, to, to co? Czy to, jest, czy, czy to jest samotność nieprzyjemna, czy to jest samotność... Bo to mi się wydaje, że to zależy od tego, czy, czy, czy samemu się nie nudzimy ze sobą. Bo jeżeli nudzisz się sam ze sobą, jeżeli coś się czujesz ze sobą, to, to yy, bycie bez pary będzie przykre. A jeżeli masz jakiś swój świat, jeżeli coś cię interesuje, jeżeli masz jakieś swoje... Yy, nie wiem... Jeżeli po prostu robisz coś, coś ciekawego w życiu, oprócz tego, że się pod z ludźmi, to, to może być całkiem przyjemne, nie wiem. Ja mam różne doświadczenia, ale może Filip coś powie. No właśnie, tak myślę, że czasami bycie samemu nie jest złe, bo na przykład to swoją samotność, oczywiście w dobrym takim słowa znaczeniu, można sprzedać komuś innemu i na przykład być samotnym tu w trójkę, na przykład jak my jesteśmy samotnymi podcasterami, ale szczęśliwymi. Nie narzekamy na bytność, chociaż ja to ostatnio trochę marudzę, ale ale ale nie będę się wgłębiał w ten temat. Na przykład Arek. Czy Arek mógłby być na przykład samotny w swojej rodzinie? Ma cudowną żonę, cudowne dzieci, a na przykład nie ma przyjaciół, których zostawił w Polsce. Nie wiem, czy coś takiego może egzystować, mój szanowny kolego, który masz na koszulce napisane Who's the daddy? <głosy> Oczywiście. Słuchajcie, egzystuje też takie powiedzieć, no... Y Potrafi się, potrafię być czasami samotny nawet w rodzinie, prawda? Mają dzieci, mają żonę w sobie, która w tej chwili na przykład jest w Polsce albo gdzieś indziej. Potrafię być samotny, nawet nawet nieraz, tak mi się to w sumie e, zdarza. Proszę? Dokładnie. Ja powiem wam, że swego czasu to bardzo się długo Broniłem przed wszelkiego rodzaju związkami, nie chciałem być z kimś, z kimś z kimś złączony, a nie połączony. No i dość długo byłem stanu wolnego, ale nie stanu poszuki poszukiwający, poszukiwający? poszukującego. I dość długo, dość długo się utrzymałem. no a w końcu przez taki czas, nawet nawet mi to pasowało. przy taki czas, że no, skończyło się dobre. <śmiech> skończyło się dobre i się związałem, tak? Związałem się, ale. Ale też wcale nie było tak, że, yy, że mi było źle, będąc samotnym. Tutaj proszę bardzo, Zuza. Ja mam takie pytanie, jeżeli jest a nie musisz odpowiadać, ale czy to było tak, że po prostu było ci wygodniej, było ci przyjemniej, kiedy byłeś sam, no bo, no bo byłeś niezależny, mogłeś, nie wiem, chodzić gdzie chcesz, robić co chcesz i byłeś, i byłeś odpowiedzialny tylko za siebie? Oczywiście, oczywiście. Słuchajcie. Obracałem się w kręgu moich znajomych, którzy każdy, każdy był sparowany, każdy miał dziewczynę, każdy miał chłopaka, każdy miał tam, prawda, z kogoś swojego bliskiego, a ja byłem taki wolny strzelec. Miałem swoje koleżanki, harcerki, z których przybyliśmy tam zawsze Zawsze, zawsze, nigdy nie byłem tak, że po prostu, mm, nigdy nie było tak, że byłem sam na imprezie, zawsze ktoś tam gdzieś się znalazł, prawda, to, telefon był, SMS czy coś innego, prawda, trzy razy w parapety i też, i się, też się spotykało dokładnie. E, miałem kupę koleżanek, ale nigdy żadną nie byłem na stałe i powiem wam, że mi to bardzo pasowało, ponieważ byłem wolny, robiłem co chciałem, chodziłem gdzie chciałem, jeździłem gdzie chciałem wiele razy moi koledzy chcieli gdzieś iść no i po prostu potem mieli problem, bo były, były jakieś, jakieś dziwne rozumowania, dziwne wymówki, dziwne problemy, a ja mówiłem zawsze, no słuchajcie chłopaki, no co jest, to jest, no nie mogę, nie mogę, nie mogę. No i ja nigdy z tym nie miałem problemu, aczkolwiek gdzieś tam już szmelało, prawda, żebym chciał być z kimś, no ale jednak myślę, że jeszcze, wtedy jeszcze myślałem, że nie teraz, nie w tym czasie, ponieważ no wtedy bardziej zależało mi na tym, żeby być wolnym, niezależnym, samodzielnym i przede wszystkim ee, jak to się nazywa? Wolny szelec, tak? Wolny strzelec biegający po lasach i po polach przestronnych. Ale czy to było tak, że sobie powiedziałaś wtedy nigdy, nigdy się z nikim nie zwiążę, po prostu będę sobie tak brykał do końca życia? Czy wiedziałeś, że to, ten, ten dobry czas się skończy i trzeba będzie się niestety kiedyś tam ustabilizować życiowo? Ależ nie, słuchajcie, ależ nie. Ja po prostu przyjąłam taką podstawową zasadę, że nie chciałam być z kimś, z kim bym nie chciał być po prostu nawet, nawet, nie wiem, za cenę po prostu nic na siłę, przyjąłam taką sprawę, że nic na siłę, absolutnie, żeby kogoś nie skrzywdzić potem w jakimś czasie, bo po prostu ja wiedziałem, że, że ten ktoś to jest albo ten ktoś, albo to nie jest ten ktoś i po prostu było tak w parę razy, że z kimś tam się gdzieś bliżej poznałem, no i Komuś zależało bardziej, mnie, mnie. Ja wiedziałem po prostu, że sytuacja nie idzie w tym kierunku, w którym ma iść, że jesteśmy zupełnie z innej z innej ery, z innej epoki kamienia łupanego. No i to nie jest nasza w sumie sprawa. No i trzeba było się rozstać, trochę było łez z tej strony, z tamtej strony, no ale, ale yy, po prostu wolałem kogoś yy, skrzywdzić na początku niż później yy, bardziej, nie wiem, dobić. No i wiedziałem, że przy, przyjdzie Kryska na modyska kiedyś tam, prawda, i po prostu nigdy nie było tak, że szukałem, po prostu przyszło przed czas, poznałem się z moją żoną w sposób taki, no, już kiedyś mówiłem w podcastie po numer 5, tak, to był Filip, nasz pierwszy podcast, nie, czy drugi, jakoś tak, jak poznałem moją żonę, no i trafiło się, trafiło się, poznaliśmy się, wyjechaliśmy do Irlandii i no i tak się leci. Nie, no rzeczywiście. Hmm, wydaje mi się bardzo, bardzo rozsądne podejście, że nic na siłę, bo ja też wyznaję też tę zasadę. Czyli znaczy ja generalnie też jestem na etapie chyba brykania, i z jednej, strony, z jednej strony bym chciała, z drugiej strony chciałabym, ale się boję, jak to niektórzy mówią, ale nie jestem gotowa na jakieś tam stałe związki, a już na pewno nie na małżeństwo, i nie wiem, czy kiedykolwiek będę. Yy, natomiast. Jeżeli chodzi jeszcze o kelkie Alone, to też wydaje mi się, że taki rasowy kelkie Alone to jest taka osoba, która zajmuje się, nie wiem, nie wiem rozwojem osobistym, robi różne, różne ciekawe rzeczy. Znaczy ja nie mówię, że to musi być od razu nurkowanie w Australii albo, albo jakieś nie wiem, trendy, prawda, za przeproszeniem zainteresowania, ale jest to osoba, która po prostu prowadzi aktywne życie, mimo tego, że nie ma stałego partnera. To nie znaczy, że nie chodzi na randki i, nie, i to nie znaczy, że siedzi pod kocem w domu tylko z kotem, który miał, czy. I tak jak to jest taki taki nawet stereotyp starej panny, która, która ma spódnicę z koca i zrobioną i koty kolekcjonuje. dobrze Dobrze. Moje wewnętrzenia będą po chwili muzyki. Coś, coś chcemy posłuchać? Arek, Masz coś? Co by się nadawało do naszego tematu dzisiaj? Jakaś piosenka taka nostalgiczna, ale nie dołująca? Oczywiście. Proszę bardzo, Rysik Grydel z zespołem Jam i utwór pod tytułem Żyć piękną Sandrą o chwilę. Rysiu, Rysia zakopali, nie? Ja bym chciał być w urne i do szuflady ułożony. Dobrze, Zuza mówi, żeby jechać z tematem. Yy, sobie tak myślę tutaj nad wewnętrzeniami wywnętrze, moich tutaj dwóch współpodcasterów. Tak myślę właśnie, że ja jestem na etapie pomiędzy Arkiem a pomiędzy Zuską, czyli, czyli wciąż brykam. Aczkolwiek miałem o wiele więcej harcerek niż on, z tego co pamiętam. Było tego trochę. Przepraszam za. Nie starczyłoby podcastów. Nie to, że się chcę chwalić, ale. No, wywijałem za młodości dużo, naprawdę, aż, aż mi się czoło tutaj skociło. To kiedy byłeś Kelki Elon, jak tak co chwila? No ja byłem taki Kierki Elon, ale no wiesz, nie? No, na re... Ja byłem. Ja lubiłem tak zwany flirting, bo jest aha, first date, tak? Szybcie tak to... No, first, drugi i trzeci i ten i w ogóle wiesz, jest homing, clubbing, i jest też dating, nie? Aha. aha. No, i I ja oglądaliście razem dużo telewizji, tak? No, znaczki. na telewizję, Znaczki, płyty, no i ten. No, I jak już było, wiesz, po pierwszym razie to wiesz. Jak już, jak już wiesz, zestaw ten. numer 4 albo 5 albo 6 już w swoim pierwszym razie czy? Nie, no, nie. no wiesz, no Kobieta z mężczyzną, to potem, no, wiesz... No. No. Nie, ja pierwszy raz miałem... trochę późno. Ale... No. O tym nie, to o tym o tym nie, podcast inny podcast będzie. Inny będzie tak, to będziemy, było tak. w No, to było chyba Walentynki właśnie. W no, każdym razie... Ale to tak kontynuuj na temat twojego... na jakim jesteś etapie teraz. Tak, jestem na etapie... Chciałbym, ale się powiem. Nie, teraz już myślę, że tak... dorosłem psychicznie, że już mam tyle lat, patrząc jeszcze na Arka, który mnie tutaj psychicznie dopinguje, że piękna córka, piękna żona i drugie dziecko które już też jest piękne i też bym tak chciał, kurde, przechodzę tutaj się z Polą bawię, bo Pola jest taka fajna. Też bym chciał taką, no ale już nie sprzedają no. takich cholera. I tak myślę, że już mam tyle lat, że też powinienem po pierwsze zmądrzeć. Ale widzisz, przepraszam, że ci przerwę. Czy to nie jest tak, że trochę to jest na siłę, że mówisz sobie, mam już tyle lat i powinienem, bo, kurczę, bo, bo już tam zegar biologiczny i tak, no żartuję, nie, nie, no. Ale trochę tak na siłę, że, że nie, że chcesz naprawdę, czy tam, że spotkałeś taką osobę, która ci tam pełnia, tylko że, że no i wypadałoby już. Yy, taki nie, wypadałoby, ale ale tak wiesz, no. no ale to... Wyplączę się z tego pytania, tak troszeczkę, się? wyplączę się tak y, tutaj politycznie, y, ko, jak to się mówi, czekaj poprawnie politycznie, czyli powinienem, ale też im nie chciał. W wieku, wieku, jaki mam, czyli taka zaawansowana trzydziestka, po prostu. Interes za parę lat już będzie nieczynny, no i. No, a, ch a chciałbym mieć takiego pięknego syna, co najmniej, żeby, żeby był tak ładny jak ja, na przykład, nie? Ale nie, tak, zaraz. Arek chce co coś powiedzieć, a ja wrócę do tego tematu, bo trochę się zaplątałem. ale wrócę do harcerek, wrócę na pewno. Tak jest, słuchajcie, dzisiaj u mnie na koszulce jest napis Filip. Jaki jest u mnie na koszulce napis dzisiaj? Na koszulce mamy napis Who's the Daddy, a parafrazując, ja mam taki sam napis. Na, e, cute but psycho a ten, ten napis nie jest dzisiaj przypadkowy ponieważ dzisiaj się okazało że e, no, było duże, duże prawdopodobieństwo że będziemy mieli trzecie dziecko a na razie jeszcze nie mamy tak więc jeszcze nie teraz turnieję, I, to jest, i to jest też taka w sumie zupełnie inna strona prawda, bycia samotności w sensie bycia za mną no, po prostu pójście pójście ostro w rodzinę ale powiem wam y, o pewnym stereotypie, który, który no, gdzieś tam krąży, szczególnie chyba u nas w Polsce. Stereotypie takim, że po prostu społeczeństwo nie potrafi zaakceptować ludzi samotnych. Po prostu wszędzie, skądś słyszało się teksty. Nawet ja, ja w wieku 20 y, paru lat słyszałem teksty od mojej mamy, od taty. Znalazł być dziewczyny, znalazł być kogoś, wszyscy mają, a ty co, nie? I to było takie, takie głupie. Później się później mówi stara panna, stary kawaler, bla bla bla, prawda? W sumie stary kawaler to tam się jeszcze gdzieś uchowa, bo nie wiem, księdzem jest albo, albo i profesorem prawda na, na uniwersytecie albo czymś. A stara panna to już wiadomo, nie? troszeczkę w głowie się przekręca, palcami wytykują, no i robi na drutach serwetki, dzierga i tak w dziwaczka i w ogóle ma rodzinę, no słuchaj, też, też coś w tym jest gdzie jest, prawda, takie społeczeństwo u nas troszeczkę pod tym kątem nieelastyczne, no i się tych ludzi trochę też piętnuje, prawda, piętnuje, piętnuje ich rodzina, piętnują ich przyjaciele, przy, może bardziej znajomi niż przyjaciele, piętnują ich w sumie, nie wiem, gdzieś w pracy, tam gdzieś koleżanki, koledzy, no bo tak jest bo się, bo się przyjęło, że jak jest stary panna albo stary kawaler, to już musi być dziwak albo ktoś jakiś nie tego, ewentualnie inny, czyli, czyli ciepły, nie, no wiadomo po prostu bardzo ten temat jest w Polsce drażliwy. Właśnie, zgadzam się tutaj z przedmówcą całkowicie. Bardzo, bardzo na przykład, bardzo nieprzyjemne, nieprzyjemne są takie pytania, na przykład w zakładach pracy, jak się chodzi na imieniny. Ja na przykład doświadczyłam takiego w takim zakładzie pracy, że często właśnie pytano mnie, czy już pani, no jak tam pani Zuzo, czy już pani, kiedy pani wychodzi za mąż? I zawsze wymyśliłam nawet, że może będę zrobię sobie taką koszulkę z napisem, że jeszcze nie zwariowałam i nie wychodzę za mąż. Jest taka presja rzeczywiście społeczna i jakieś takie porównywanie się, że inni mają trochę jak w przedszkolu, że ktoś ma taką zabawkę i ty też powinieneś ją mieć i w ogóle też jest coś takiego, że wszystkim, wydaje mi się, że w większości ludzi wydaje się, że jeżeli ktoś jest sam, to musi być nieszczęśliwy, smutny, mieć depresję, a to wcale tak nie jest i nie musi tak być. Tak, tutaj właśnie Filip już się zgłasza. A ja chcę tylko się odpytać właśnie, czy, czy nie uważasz, że ze względu na jakby to powiedzieć, um, zgubiłem gdzieś słowo, um, przesunięcia cywilizacyjne, wiek, wiek taki powszechnie akceptowalny, za, do wyjścia za mąż, albo ożenienia się, nie przesunął się gdzieś tak z 25 na, na 33, czy na 35? Znaczy, tak, myślę, że się przesunął przez, przez ostatnie lata, ze względu na to, że ludzie też chcą najpierw się jakoś finansowo ustabilizować, przynajmniej tak większość ludzi yy, chyba tymi kategoriami myśli, a dopiero później zakładają rodzinę, yy, czy też wią wiążą się z kimś na poważnie. Yy... Ale to, to właśnie co chciałam powiedzieć, że Kalki Alone to nie jest osoba, która użala się nad sobą z tego powodu, że nie ma chłopaka, czy nie ma dziewczyny, czy nie ma męża, czy nie ma żony bo nie jest to jakby cel, cel, cel sam sobie, bo też myślę, że, że dużo, dużo złego robią media, ale też rodzina, która gdzieś tam zawsze mówi, no właśnie, że w którymś tam wieku trzeba sobie znaleźć męża, że, że tak powiem, jeżeli nie złapiesz męża, właśnie to, co też powiedział Arek, że powiedzmy, że stary kawaler to jeszcze jest w porządku, natomiast stara panna to już na pewno jest jakaś zakręcona i jakieś, na pewno jest dziwna, wybrakowana i co się z nią nie tak, skoro, skoro nikt jej nie chciał, powiedzmy. Często tak jest i, yy, i myślę, że nie ma sensu nieszczęśliwiać siebie i, i drugiej osoby tylko po to, żeby uszczęśliwić rodzinę, która będzie zadowolona, że wreszcie kto, sobie kogoś znalazł. Też znalazłam, Filip teraz. No no dobrze, Zona, czy miałeś taki moment w swoim życiu, że na przykład Arek yy, poznał swoją żonę i podjęli dość odważną decyzję. Pamiętam, jak rozmawialiśmy paręnaście podcastów wcześniej o, o jego tutaj mm, decyzji o przyjeździe. A czy ty miałeś coś takiego, że poznałeś jakiegoś przystojniaka i powiedziałaś, będę twoja, ty bądź mój, ale no kurde, potem coś nie wyszło? Może zacznę od tego, że mnie przystojniacy nie interesują. To nie jest ten typ. Ja lubię brzydkich. Chłopaków? To znaczy, to znaczy obiektywnie brzydkich. My, my nie mamy szans tam przykład. <śmiech> nie, zupełnie. <śmiech> nie no, ale od, odbiega... My nie mamy szans, tak, jeszcze raz powtórzenie. Ale odbiegam tutaj od tematu. Znaczy, miałam, miałam pewien poważny związek, ale był on też niepoważny, ponieważ ja miałam wtedy lat 19, a chłopiec również. No i to było też tak, że chłopiec yy, pragnął założyć rodzinę, już sobie wszystko zaplanował, że za 5 lat skończymy studia i tam już wszystko miał sobie ułożyć w głowie. A dla mnie to było z to było kompletnym kosmosem i yy, no, związek też to był bardzo, bardzo dramatyczny i męczący i myślę, że yy, zresztą pozdrawiam tutaj chłopca, na pewno nie słucha, yy, jest, poza tym od roku jest już żonaty, mam nadzieję, że wszystko dobrze mu się układa. Yy, ale nigdy mi się nie zdarzyło, ponieważ, yy, nie wiem, ja mam bardzo dużo obaw co do bycia z kimś, yy, mieszkania z kimś na przykład, albo bycia z kimś na poważnie, ponieważ boję się, że czar pryśnie i... Yy... Zawsze pryska czar. Zawsze pryska czar, no, to, no ale... jest, to jest wpisane, no i co? No ale to właśnie bardzo mnie martwi, że tak jest. i. I dlatego y, być może jestem asakurantką i wolę, wolę być sama. A inna sprawa jest taka, że jak zaczynam z kimś wyjść, to się robię nieszczęśliwa tak naprawdę, bo zaczynają się nowe stresy, dlaczego na przykład ktoś nie dzwoni przez dwa tygodnie, albo nie wiem, y, no zaczynają się generalnie straszne stresy. I... Masz jazdę? Nie, nie mam jazdy, tylko się zaczynam denerwować, za dużo muszę jeszcze tutaj myśleć. I ten i yy, no i dlatego chyba wolę być sama, bo jestem po prostu wygodnicka ja sekulantka. Dziękuję. Nie piszę SMS-ów, nie, nie dzwoni, tak, nie wysyła maili i tak dalej, i tak dalej. Skąd to znamy, ja pamiętam jak pier pierwszy raz mnie, pierwszy raz jeszcze wtedy moja dziewczyna, czyli moja właśnie potem przyszła żona, opuściła mnie, wyjechała do Polski na prawie, no, prawie dwa miesiące tutaj byłem sam na Wyspie, no i miałem trochę stresa, czemu nie pisze, czemu nie dzwoni, czemu nie, nie wysyła smsów, czemu nie ma i tutaj, to naprawdę, prawda? Ale później powiem wam, że w trakcie, w trakcie, w sensie później już, no, w miarę wiarę, jak żeśmy się bardziej żyli, bardziej żeśmy się poznali, to powiem wam, że takie rozstania na dłużej to mi osobiście nawet na dobre wychodziły, bo się zdążyłem natęsknić i potem więcej bardziej zapragnąć, tak więc, tak więc teraz, teraz wiem, że wszelkiego typu mm, czas samotności jest wręcz, wręcz konieczny dla dobrego samopoczucia, żeby po prostu się tam odregenerować, odbudować. Ja też tego potrzebuję. No i już wskrótce, wkrótce, wkrótce w, na dwa miesiące wysyłam moją żonę z ciekami do Polski. Tak więc będę miał czas, żeby się troszkę odhamić baterię naładować i troszeczkę też oczywiście zatęsknić, że potem powrócić razem, spotkać się i znowu być razem cały czas. A to wcale też nie znaczy, że się sobie, że, żeśmy się sobie znudzili. Nie, po prostu wszelkiego, wszelkiego rodzaju rozstania są dobre, ponieważ potem się jeszcze bardziej do tego wraca nie? i bardziej się tęskni. Kiedy, kiedy żonka wyjeżdża? W swoim czasie już niedługo. niedługo. A, kiedy, kiedy pochlejemy? <grywa> <grywa> nie, nie. My, my nie z tych. My jesteśmy kupie żartem. Naprawdę przepraszamy. Zresztą nie możemy Arek teraz żartować, bo powiemy o tym później. Będziemy częścią pewnego projektu międzynarodowego razem z Łukaszem z Detroit. Na razie nie mówimy nic więcej, ale musimy dbać o słownictwo, musimy dbać o czystość języka i po prostu... Musimy być poprawni, jakkolwiek to nazwać politycznie. Cóż, żona wyjeżdża, ale my mamy plany w związku z tym. Harcerki, harcerki, dobrze. A ja powiem tak od siebie, chciałem coś dodać, że na przykład takie wyjazdy moje, na przykład jestem tutaj prawie, no nie całe dwa lata, to na przykład byłem z kimś. W Polsce I to była taka znajomość, bycie na kocie łapę. I jak było trzeba, to byliśmy razem. Jak nie było trzeba, to nie byliśmy razem. A właśnie wbrew pozorom, taki wyjazd, moja tutaj alinacja, w drugą stronę zadziałała, bo, bo teraz po prostu ten, nazwijmy to, związek, jakkolwiek nie wiem, że kwitnie ale ale jeśli coś takiego może być, na no odległość, ale, ale ale, naprawdę jest 153 razy lepiej niż było w kraju razem, a, a tutaj właśnie te 1741 km pomiędzy Poznaniem a Dublinem właśnie jakoś to pozwala tak, niby to jest cholernie dziwne, ale pozwala właśnie spojrzeć na inne, na inne rzeczy inaczej, czyli, czyli jeśli jesteś blisko kogoś, na przykład tak jak ja Poznań-Poznań, to nie widzisz pewnych rzeczy, a właśnie te 3000 miliard kilometrów stąd o wiele więcej rzeczy widać z daleka Rzeczy, które są ważniejsze, na które zwracać warto uwagę. Arek? Ma, mamy jeszcze białą kiełbasę? I chrzan? Chrzanimy coś. Nie, nie chrzanimy. Dobrze, dzisiaj nam się gada. Dobrze, mamy dzisiaj taki nostalgiczno-przeświąteczny nastrój. Nie wiem, jak państwo, jak państwo... How do you find this podcast today? O, dzwoni narzeczona. dzwoni. Chwilę, poczekamy. Halo? Cześć Bartek. Cześć Bartek. Jest już Dawid, tak. Tak, tak, proszę, oddaję głos tutaj koleżance. Serdecznie serdecznie dziękuję. Powiedz mi, czy Ty się utożsamiasz, to jesteś Kalkielą, czy Ci się tylko wydaje? Nie, wydaje mi się, że mi się wydaje, aczkolwiek, aczkolwiek dużo z tego jakby rysu charakteru logicznego, można by to tak nazwać, zapożyczam, bo dobrze mi jest samemu, dobrze mi jest samemu. Jak, jakkolwiek mnie nikt nie ogranicza, ale, ale, ale, no kurde, przepraszam za słowo kurde, gdzieś, tam, gdzieś to, gdzieś to nie ma z kim tak naprawdę nie przytulę się do Zuzy, nie przytulę, nie przytulę się do Arka nie ma komu tego sprzedać z takich naj, naj, najbardziej osobistych rzeczy, czyli, czyli o tym właśnie będziemy zaraz rozmawiać po następnym, następnym wejściu. O dwóch, że tak powiem, kerkach alone mieszkających razem. Też na, to jest, też na to jest nazwa. Zatem wracając, nie utożsamam się z tym do końca, aczkolwiek coś w tym jest. Coś w tym jest, bo jak słuchałem właśnie tych ich programów, tego podcastu, jednego, drugiego, trzeciego dziewczyn, które serdecznie pozdrawiam, daje to do myślenia dużo i, i, i naprawdę jest to coś, co jest bardzo tutaj związane z, chyba z naszym tutaj cywilizacyjnym, nie wiem jak to powiedzieć, z, z tym jak żyjemy, jak mieszkamy, z rozwojem, po prostu to się właśnie taki jakby, nie powiem, że nowa moda, ale, ale coś w tym jest. Arku, co sądzisz? Dokładnie, słuchajcie. Mi się wydaje, że co by to nie mówić, jakby tego nie nazywać, to natury się nie da oszukać. Wszelkie de definicje też to po prostu w sumie określają tak, a nie inaczej. Bo prawda jest taka, że w tej chwili człowiek gdzieś się zagubił w pogoni, za, za pieniędzmi, w pogoni, za, za luksusem, w pogoni, za, za wygodnictwem. No i gdzieś tam, gdzieś tam to, to tak się teraz porobiło, że, że jest tak, a nie inaczej, bo bo człowiek, słuchajcie, człowiek, co by to nie było, jest, człowiek jest istotą stadną. I ciągnie do swojego, nie tylko dla samotnych, nie tylko dla żonatych, nie tylko dla Polaków, nie tylko dla orłów. <głos>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 Local news. People. Interviews. Music. History. It's Detroit. It's Detroit. It's Detroit. Polish, Detroit. Polish Detroit. With Lucas Witkowski. Jak Larry powiedział Double the Kerry, czyli... Jak państwo myślą? Dwa kierki Loan? Jeśli żyją razem? Jak to wygląda? Wygląda to oczywiście tak. Jest na to nazwa. Nazywa się to w skrócie DINGS, czyli Double Income No Kids, czyli podwójny, w tłumaczeniu dowolnym, podwójny przychód. No, no dzieci. Czyli żyją sobie dwa takie kerki i bawiam się bardzo dobrze. Dwie takie, jakby połówki. Taka Zuzka, która nie chce się wiązać w zasadzie z nikim, aczkolwiek chce, ale na razie nie. I na przykład. Teoretycznie, tutaj abstrahując totalnie kosmicznie, i taki Arek na przykład. Obydwoje są Kerkami, bardzo szczęśliwymi, no ale mają się ku sobie i na przykład chcą mieszkać razem, bo taniej. Na przykład 800 euro płacą na przykład za mieszkanie tutaj. Mieszkają w jednym dużym pokoju, ale miałem to jest salon, w którym czasami mogę tutaj e, posmęcić samemu, oglądać krecika albo, albo różne inne rzeczy. Ale właśnie są właśnie dwa takie określenia. Cherkejloun i. Dinksy, tak zwany Arkadiusz, Dinks 1, proszę bardzo, oddaję mu głos. My dzisiaj tak troszeczkę mówimy, może nie wspólnie, wspołem, tylko każdy ma swoją sesję, swoje trzy minuty i wyraża swoją opinię, ale myślę, że takie dłuższe właśnie ym, przemyślenia pozwolą Państwu lepiej nas zrozumieć. Dziękuję Filip, dziękuję bardzo. Ja właśnie chciałem powiedzieć taki bardzo prosty przykład, bardzo taki przy, przykład w sumie z mojego podwórka, gdzie mój dobry kolega to jest świetny przykład Dinksa, czyli Double Income No Kids. Chłopaczek ma 30 par lat, jest związany z dziewczą, ma też no coś koło tego. Oboje mają świetną pracę, świetnie zarabiają, mają kupę kasy, mają, mają po prostu no, z najwyższej półki samochody. Co trzy lata, słuchajcie, co trzy lata już w tej chwili drugi raz zmienili dom, a po prostu y, kupują coraz większe domy, inwestują, na on ma swoje nazwisko, ona ma swoje nazwisko, biorą wspólnie m, ten m, m, kredyt, czyli mortgage, o której to się mówi. I tak sobie żyją. Mają pieska, mają pieska, są szczęśliwi. Y, na badanie na no, tak jest, pieska mają na pytanie dzieci, nie dziękuję, na pytanie ślub, nie dziękuję, na pytanie nowy dom o, proszę bardzo, nie ma sprawy nowe auto, proszę bardzo, nie ma sprawy ale nic, nic więcej nic poza, świetna praca, świetne pensje, świetne e, świetne życie, co chwilę imprezki w czasy za granicą, co pół roku po prostu, no, żyją pełną życia, żyją pełną życia gdzieś tam się pewny w tym odnaleźli, no i dobrze im z tym no tak, no ja nie wiem, ja mam niewiele do powiedzenia, bo nie mam takich doświadczeń i szczerze mówiąc nie spotkałam się z takim pojęciem jak Dings. Szczerze... Nie, ma, nie masz nowego domu ani nowego samochodu? No jeszcze nie mam, nie stać mi jeszcze na razie. Jeszcze, jeszcze, jeszcze musisz trochę tu w Finlandii posiedzieć. No tak z 10 no. lat pewnie, ale, ale no nie wiem, tak się zastanawiam, czy właśnie tutaj Klecik mnie trochę rozprasza, ale zastanawiam się, czy, czy to jest właśnie, e, czy to jest możliwe. Na przykład kobiety zupełnie inaczej do tego podchodzą, myślę. Większość moich koleżanek w Polsce e, bardzo boleje nad tym, że na przykład jeszcze nie wyszły za mąż. Dla nich e, takie, takie potwierdzenie e, powiedziałabym na papierku e, związku jest szalenie ważne. Natomiast, e, zaraz Filip coś powie, dla mnie to nie ma znaczenia, natomiast zastanawiam się Yy, czy to nie jest też tak, że... Znaczy równie dobrze te osoby mogłyby też nie mieszkać razem i, i, i co? I też sobie... Nie wiem, jakoś nie, nie potrafię tego, tego ogarnąć moim małym rozumem. Nie, nie będę tego komentował. Znaczy nie chcę tutaj nawiązywać do twojego małego rozumu. Twoja postawa w pełni mnie zadowala i w... myślę, że w pełni ją zada... yy, rozumiem. Może nie w pełni, ale wydaje mi się, że rozumiem. Yy, wracając tutaj... Do córki Arka. Nawiązałbym do Krecika. To jest jedna z moich ulubionych bajek oraz do sąsiadów. Nie wiem, czy Państwo pamiętają. Pat i Mat. Wiedzisz, że Krecik jest samotny, a Pat i Mat to Dinksy? Dokładnie! Dokładnie! Właśnie pomyślałem o tym, że Pat i Mat to są Dinksy. Double income, no kids, czyli. Chłopaki nie wiedzieli, że może są... Zuza, coś jeszcze chce? A sąsiedzi to dwa... dwa znaczy oni mają współ, osobne mieszkania, ale to dwa single, Tak. Tak, tak, single, ale ostatnio ściągnąłem odcinek, bo naprawdę namiętnie ich ściągam, znaczy ściągam, no, znajduję w internecie odcinki i, i ostatnio widziałem odcinek Przeprowadzka i jeden się do drugiego przeprowadzał i mieszkają już w tym samym domu, a jeden na górze, drugi na dole. To tak jak Paweł z Gawem, ale to taniej, tak? Bo dlatego się przeprowadzili. Nie wiem, oni tam wszystko w korunach mieli, więc nie wiem, bo to stare odcinki chyba tak. Ostatni był kręcony w 73. chyba trzecim albo czwartym roku. To mnie jeszcze nie było wtedy na świecie. No ale... Ale byłaś plana chyba, nie? Nie, jeszcze nie. Moja siostra tak. dopiero była. A, to jest młoda dupa. No. No tak. Dobra. No, tak parafrazując jeszcze, chłopaki Pati Mat to właśnie Dingsy, a Krecik z myszką to są Kerki Elon, bo Krecik jest naprawdę fajny. Jaki, o, jaki odcinek Krecika oglądamy? Arek, dzisiaj? Krecik i adapter. Krecik i adapter, czyli kręci z myszką. Czyli tak jak ja, że najpierw brałem dziewczyny na płyty i na znaczki i przychodziły i... Miałem fajną chatę, rodzice mieszkali, ale, ale także rodzice mieszkali na górze, ja mieszkałem na dole. No i czasem się słyszała jak mama... A datę trzeba było podgłośnić trochę. Tak, a wszystko było słychać, jak mama szła z góry po schodach i zawsze można było... Przyszła koleżanka na herbatę i to nic, że to rozczochana. No, ale proszę proszę tutaj, właśnie, krecik z myszką. Myszka mu gotuje coś dobrego i, i to jest właśnie to, myślę. Takie nasze społeczeństwo mało latów tutaj naszych takich po około trzydziestki chyba w tą stronę idzie, że spotykają się, jak mają ochotę, zrobią sobie dobry obiad, spotkają się, porozmawiają i, i może nawet coś tam czasem... Jeszcze nie widzieliśmy żadnego takiego m, seksualistycznego odcinka myszka i krecik, nie żeby coś tam z sobą, ale, ale pomijmy to. W każdym razie mają się ku sobie myszka z krecikiem, no, myszka znowu coś miesza, Arek chciałby coś dodać, czyli cóż, widzą Państwo, z tego wszystkiego, naszych poważnych takich tematów życiowych, doszliśmy do naszych kochanych bajek. A miało być tak głęboko. A miało być tak głęboko i miał być chrzan z białą kiełbasą. Ale co jak widać, słuchacie. ja chciałem się po zapytać, bo tutaj jesteście przez, przedstawicielami Kierki Alone w tej chwili ja nie słuchałem nie słyszałem tego w podcaście Kerkelon, tych dwóch przemiłych dziewczyn no chciałem zapytać się was czy jak się do tej sprawy zapatrujecie. No, no słuchajcie Kerkelon, Kerkelon wszystko fajnie, wszystko pięknie ale jak sobie radzicie z tymi sprawami chodzi mi o mniej więcej nic, nie dodawać nic ująć tylko o seks, proszę bardzo Zusa jak sobie radzisz z tym że jesteś Kerkelon? No ja sobie radzę doskonale, ponieważ ja zawsze wtedy dzwonię do Adama Słodowego, czyli zrób to sam, dzwonię do niego i on wtedy przychodzi i porobimy to sami. E... <śla> Także ja wyznaję za że... pozdrawiam Julię, przy okazji ona wie o co chodzi. że Także... Tak, bo my się z Julią kochamy bardzo, ale ona wie o co chodzi z Adamem Słodowym, ale tak na serio to druga sprawa jest taka, że moje libido jest uśpione już od dłuższego czasu, więc jakby nie mam tego problemu za bardzo. Ale jak mam, to daję radę. Dzięki. Znaczy cieszę się, że nie jestem facetem, generalnie, bo byłoby gorzej, podejrzewam, z, z poradzeniem sobie. wszystko jest Także jedyne co, jedyne, co mi czasami może brakuje, to jest właśnie przytulanie się i ewentualnie takie, takie poczucie bliskości. Ale to tak mam, od czasu do czasu mnie nachodzi. E... No, a zawsze mogę, mam też poduszkę, mogę się do niej ewentualnie przytulić. Co e... Tak, tutaj właśnie nowy odcinek Krecika. No a ty Filipie, jak sobie radzisz? Bo Ty w zasadzie masz laskę jakąś. Tutaj ale jedną. Nie mów, nie mów, tak. Przepraszam, gdzieś no, narzeczoną. Jedną czy też drugą. Y jak sobie radzisz? Powiedz. Jakich nie ma na przykład w domu? No ja dzwonię wtedy pada ma słodowego: jadam przychodzi z Zuzą. <głosy> I to jest właśnie to słuchajcie. O Ono właśnie nie mówi, ale temat jest. Słyszymy, wszyscy. też Nawet jeszcze pan Cię śmieje, atmosfera się rozluźniła, Proszę bardzo, to kontynuuję. Proszę, proszę, Zadławiłam się tu herbato. E, ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo generalnie... Znaczy, ja dowiedziałam się o Kalkielongi mniej więcej w zeszłym roku, dzięki lekturze Wysokich Obcasów. I bardzo mi ten artykuł właśnie... haj tam na końcu był taki test. Czy jesteś Kalkielong? Oczywiście wyszło mi, że tak. Bardzo się ucieszyłam. W ogóle myślałam, że jestem jakaś inna i w ogóle dziwna i tylko ja tak mam. I bardzo rozbawił mnie jeden fragment tego artykułu, mianowicie, że e, będąc z Gregie można na przykład sobie chodzić nago po mieszkaniu, albo nie zamykać drzwi od toalety, e, albo na przykład obcinać paznokcie w kuchni e, i nikomu to nie przeszkadza, albo na przykład no, mieć, mieć e, zapchany zlew starymi naczyniami sprzed trzech tygodni, e, bo jak wiadomo, jeżeli z kimś się mieszka, no to już trzeba iść na pewne kompromisy i zaczynają się pewne problemy. To są właśnie problemy, o których ja się obawiam, czyli proza życia. Yy, a będąc sobie takim kalkiolą, to generalnie można, można wszystko i tak jak mówię, właśnie nie zamykać wiodłoźniki. To jest bardzo bardzo wygodna sprawa. Tak, albo tam yy, w podcaście u, u dziewczyn było o tym, że się przychodzi do domu, tak, i się, i się rzuca stanik i się chodzi przez cały dzień bez stanika przy, przy nawet pogodzie i nie niepogodzie w domu. A ten a faceci to wieszali skarpetki sztywne na, na bujanym fotelu na oparciach i tak sobie siedzieli cały dzień sobie dumali i, i czytali sobie gazetę i dumali w nosie i koze przyklejali na poręczy słuchajcie, tak to, tak, tak to jest szczęśliwe życie nikt się nikogo nie czepia, nikt nikomu nie mówi co ma robić i nikt nikomu nie mówi gdzie ma leżeć skarpetka stara albo gdzie gdzie ma leżeć coś innego nie w temacie Proszę, wszyscy. Nawet no, Szczepan Cię śmieje, atmosfera się rozluźniła, proszę bardzo, za... kontynuuję. Przepraszam, zadławiłam się tu herbatą. E, ja jeszcze chciałam powiedzieć, bo generalnie, znaczy ja dowiedziałam się o Kalkielą w więcej w zeszłym roku, dzięki lekturze Wysokich Obcasów. I bardzo mi ten artykuł właśnie, aha i tam na końcu był taki test. Czy jesteś Kalkielą? Oczywiście wyszło mi, że tak. Bardzo się ucieszyłam. W ogóle myślałam, że jestem jakaś inna i w ogóle dziwna i tylko ja tak mam.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 proza życia. A będąc sobie takim kalkiolą, to generalnie można, można wszystko i tak jak mówię właśnie nie zamykać drzwi od łazienki, to jest bardzo bardzo wygodna sprawa. Tak, albo tam w podcaście u, u dziewczyn było o tym, że się przychodzi do domu tak i się, i się rzuca stanik Coś? i się chodzi przez cały dzień bez stanika. Przy, przy nawet pogodzie i niepogodzie w domu a ten a faceci to y, wieszali skarpetki sztywne na napojanym fotelu, na oparciach no i tak sobie ścieli cały dzień sobie dumali I, i czytali sobie gazetę i dłubali w nosie i kozy przyklejali na poręczy słuchajcie, tak to, tak, tak to jest szczęśliwe życie y, nikt się nikogo nie czepia nikt nikomu nie mówi co ma robić i nikt nikomu nie mówi gdzie ma leżeć skarpetka stara albo gdzie gdzie ma leżeć gdzie ma leżeć coś innego nie w temacie Kaniana i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 Muzyka, książka, podróże dalekie i bliskie. Serdecznie zapraszam w pozytywnezacisze.pl Tutaj wszyscy w głup, głupawkę mają. Nie, ja bym chciał zdementować to, że wszystko będzie, że ja mam narzeczoną, bo nie mam narzeczonej, ja mam osobę, która jest mi bliska i, i poprzestajmy na tym, bo narzeczona, no to jest jakby, ale, wiesz, no, no. Nie ale to wiem. Jest taki żart, Bo to tak jak się mówi narzeczona, to ja nie mam na myśli, że tak naprawdę, tylko to jest takie określenie przedwojenne. A, a, no dobra, jeśli będzie. dochodzenia tak zwane. A, no właśnie dochodzenia. No może być, no. Do dochodzenia. No, do dochodzenia. Robert Korzeniowski dochodził i zobacz, co z polską atletyką daleko, się stało, do... no, a za co z polską atletyką się stało, no, a też nie, ostatnio na Mistrzostwa Świata, całkiem dobrze. W 25 odcinku będziemy rozmawiać o dochodzeniu, tak? Nie, 25 odcinek to za tydzień albo dwa, mamy pewne plany tutaj wyjazdowo-wyjazdowe, wyjazd, wyjazd, wyjazdowo, nie wiem jak tu tutaj wszystko wyjdzie, ale nie opuścimy Państwa na pewno, dobrze. To była taka moja tutaj rata do tego, co Zuzanna kurki Elanna powiedziała. Kichra się dzisiaj, piegi jej wyszły, bo na solarium była i ten. Ale tu właśnie no, poszła na solarium, bo co? Bo, bo co, bo, bo nie chciałaś? No, bladej dupy. Bo masz jakiegoś gościa na oku? Na oku? Nie, no. Mam. nie no, mam. No, a tak blada dupa to tylko. Dupa, Mamy nie mówić brzydkich słów, przepraszam. przepraszam. Sorry George. Uh. Uh. Uh. Tyłeczek. Tyłeczek, właśnie. No ale to tak, tak sama dla siebie, czy, czy nie chcesz, żeby na przykład jakieś boyfrendy oglądały, że masz bladą? Yy, nie, nie, lubię piegi generalnie, nie, nie mam piegów na tyłku, ale... Yy, na, jeszcze? Gdzie? Jeszcze raz, cofnij, cofnij no, jeszcze raz. tyłku? Ale cofnij jeszcze raz. Nie mam piegów na tyłku. Na no, dupciej, na no, dupci się mówi. Dobrze. Teraz pewnie. mamy być poprawni, poprawni politycznie. Ale, o czym jestem to skatrza? Ja być o samotności, my to o tyłku i, i okej. Okay, Każdy przodek miał swój towek. Dobrze. Przepraszamy słuchaczy, zapraszamy na chwilę muzyki relaksacyjnej, tak jak w odcinku poprzednim. Mam nadzieję, że się Państwu podobał odcinek poprzedni. I cóż, Arek? Odcinek angielski jeszcze nie słuchał, ale... Ratuj ten odcinek, ratuj. Jak zwykle, who's the daddy? Czyli please help, help. Chwilę muzyki, dziękujemy i jeszcze serdecznie pozdrawiamy wszystkie... Te zakłady odnowy biologicznej. W zakładów odnowy biologicznej, ostatnio przeczytałem gdzieś na internecie albo gdzieś w gazecie, że najszczęśliwsi są ludzie, którzy wykonują zawód kosmetyczki. Czyli wszystkie kosmetyczki są najszczęśliwsze, bo mają najbardziej, najmniej stresującą pracę i lubią to najbardziej, to, to co robią. A nie wiem czy wiecie, najbardziej stresującym zawodem jest, co Zuza? Dentysta? Filip? Grafik komputerowy? Słuchajcie, najbardziej stresującym zawodem jest yy, człowiek, który siedzi w wieży kontrolnej na lotnisku i steruje ruchem samolotów. To jest najbardziej stresujący zawód na świecie, ale słuchajcie, odbiegamy od tematu. Myślę, że będziemy ten podcast kończyli powoli, ponieważ żeśmy już gdzieś daleko zaszli. Serdecznie pozdrawiamy wszystkich samotnych, serdecznie pozdrawiamy wszystkich tych, którzy nie są samotni, a może im się tylko wydaje, że nie są. I nie, nie kryjcie się z tym, nie wstydźcie się tego, że jesteście sami, bo jesteście pewnie szczęśliwi bardziej lub mniej. Zawsze, zawsze gdzieś tam się odnajdujecie. No i co? Tyle, kończymy. Parę słów wyższe Zuzan na koniec. tutaj się biją z Susan? Proszę bardzo, dziewczynki mają pierwszeństwo. Ja tylko chciałam powiedzieć, że pozdrawiamy właśnie tych, którzy są w tej chwili bez pary, ale są szczęśliwi. I, oby, i oby tak dalej. Julio! Mam nadzieję, że nadal jesteś szczęśliwa bez pary, bo jak nie, to. No w każdym razie. Yy, I właśnie to, co Alek powiedział, żebyś tego nie wstydzić i też nie, no, no nie ulegać tej presji społecznej, yy, że prawda, trzeba, trzeba być sparowanym koniecznie w jakimś tam określonym wieku. Każdy ma swój czas. Może też będzie tak. Ja na przykład myślę, że, yy, że ja do końca życia będę kalkilową, prawdopodobnie. Yy. I myślę, że tak za 20 lat może zacznie mnie to martwić trochę. E, szczególnie, jeżeli chodzi o Adama Słodowego, może być problem, bo nie wiem, czy będzie chciał przyjeżdżać. Ale... No ja, mam, ja, mam, ja mam tą biało-czerwoną, co ma Adam. Proszę. No to dam radę. No. Także ja pozdrawiam wszystkich szczęśliwych, samotnych i róbcie swoje, i rozwijajcie się, i, i naprawdę są no, naprawdę ciekawsze rzeczy niż wyjście za mąż z przymusu. Tudzież, tudzież ożenienie się. Tam. Tudzież ożenienie się. Nie kończymy jeszcze tego podcastu, nie, nie kończymy jeszcze tego podcastu, ale tak kończąc, chciałbym powiedzieć, że nikt z Państwa, którzy nas słuchają, nikt z Państwa nie jest do końca samotny, bo macie nas! Wspaniałych tutaj! Kochamy Was! We love you all! Macie nas przecież! Pięknego Arka, który ma ćłowiczy głos, Macie Zuzę, która ma piegi. Piękna. Piękną Zuzę, która ma piękne piegi. Macie mnie. Naszego tutaj, jak to tu się mówiło, czekaj, ten, co patrzy w lustro, ciągle Piękna i wzdycha. Narcyza, narcyza który wcale nie jest piękny i ma kryzys światopoglądowy ostatnio i kryzys tożsamości. Zatem nigdy nie będziecie samotni, dopóki nigdy, będziecie nigdy, nigdy. Nie, trzymajmy poziom, nigdy nie będziecie samotni, dopóki. Będziecie słuchać podcastu nie tylko dla orłów.com W tym mieście jest wielu interesujących mężczyzn. W tym mieście jest wiele interesujących kobiet. Ale w tym mieście, w tym jest, mieście jest tylko jeden interesujący kobiet nie jest tylko nie. dla chorób. Nic dodać, nic ująć. i i że kończymy, czyli oglądamy dalej Krecika. Jaki jest odcinek, Garek teraz? Krecik i? I pustynia? Krecik pustynia. Właśnie... No właśnie, taki pustelnik właśnie. A ja tak sobie pomyślałem. Właśnie ja dużo podróżowałem samotnie i, i wcale się nie czułem tutaj samotny żeby kończyć, bo już mamy godzinę... Godzina 12 już mija, czyli, czyli jeszcze reklamy i trzeba piosenki pociąć i włożyć parę zajawek naszych ulubionych podcasterów. W każdym razie... Nie powiem, że my po, że polecamy nasz styl życia, ale, ale przedtem jeszcze będzie mówiła nasza piękna pieguska. Ja ze swojej strony dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego nostalgicznego podcastu o samotnych orłach, ale nie, ale nie takich samotnych do końca, nie? Tak, takich wesołych, pojedynczych orłach. Cuzamen razem do kupy takich. Zatem oddaję głos naszej pięknej piegusce. Cóż byś powiedziała dla, nas, dla nas, naszego państwa na koniec? Ja chciałam powiedzieć, że już zapomniałam, co chciałam powiedzieć, bo to tak długo tutaj czekałam na mikrofon, ale no, no w zasadzie ja się będę powtarzać. No po prostu yy, myślę, że każdy ma swój styl życia i nie należy tożsamiać yy, samotności z byciem nieszczęśliwym, depresją oraz skakaniem z mostu do, do lifi albo do, do warty. Albo do Odry. Nie warto. Nie warto. <grych> tak. I ponieważ zapomniałam, co chciałam powiedzieć. a, chciałam powiedzieć, że właśnie to, co powiedział, że niekoniecznie naśladować. Także nie, nie, proszę nie, nie naśladować naszego stylu życia. Jeżeli ktoś jest nieszczęśliwy i chce z kimś być, to to jeżeli komuś to przynosi, przynosi zadowolenie, to, to koniecznie powinien z kimś się sparować. Natomiast bycie bez paru może być naprawdę fantastyczne. Tak słuchajcie, pamiętajcie o tym już tak na koniec, że tutaj ten podcast nagrywamy dla was z Irlandii, gdzie jest kopa Polaków i wiele, z tych, wiele z, z tych ludzi zostawiło w Polsce to co było im najbliższe i są tutaj w samotności, są tutaj w samotności z konieczności, tak, nie są z wyboru. Są z konieczności. I to jest też taka w sumie to, to, taka troszkę druga strona barykady, ale o tym być może powiemy kiedyś indziej. Tym razem Wam dziękujemy za ten cały czas, za Waszą cierpliwość. No i co? Zapraszamy na kolejny odcinek. I wesołych świąt dla wszystkich oczywiście. Smacznego jajka i. Czy Wam króliczy przyniósł dużo prezentów? Niekoniecznie pod choinkę Tak, i pozdrawiamy wszystkich naszych wiernych słuchaczy. Ja tutaj pozdrawiam Przemiona i pozdrawiam oczywiście Julię. Tak, ja pozdrawiam od siebie Lu Julię, bo niedługo będę w Poznaniu. A może coś bym dla Julii przekazał, co? Zuzanna? Grypsa? Ktoś? Grypsa, no może coś tamtym. Dobra. Coś przemyślimy, tak, no nie? Po audycji porozmawiamy. A dałabyś mi numer do Julii? Muszę się zapytać, na liczy. No Dobrze. A, a przemiana być już mogę sama pozrobić niedługo. Tak, nabyliśmy coś i... E, to już państwu dziękujemy. Tak, państwu dziękujemy. I cóż, życzymy, by nie. państwo zawsze patrzyli na słoneczną stronę życia. No, samotność we dwoje. Czemu nie? Oj, to nie. To lepiej już być samemu. To czemu. Samotność we dwoje jest o wiele bardziej, dużo gorsza niż niż y, samotność samotna. Dziękuję. dziękuję. Y I pozdrawiam przemiona jeszcze raz. Przemion? Mmm, coś się kroi. Może mm. będziemy z samik kto wie. Przemion. Bardzo dużo zarabiam, także... Ja spreparuję zdjęcia Zuzy, tak żeby ci się podobała. Arek, ostatnie słowo dla tatusia. To już autobus na nas. Czas, czas kończyć ten podcast. Dziękujemy serdecznie, chwilamy, zamykamy drzwi i odjeżdżamy. W ostatniej chwili. W Strasburgu doszło do ponownego spotkania synów pułku z curami Koryntu. Ja nie, kolacji nie, chcę spać! Ja nie, kolacji nie, chcę spać! Ej! nie, nie, nie, nie, nie, Ja, nie, chcę spać. ja nie, chcę spać. nie, nie, nie, nie,